raz, dwa, trzy, cztery jak to mówią, życia nie oszukasz podłoga skrzypi eee. <ścoughs> szczeliny w gardę. No właściwie to ja już się zdradziłem zdradziłem się na instagramie i pokazałem jak wygląda zaplecze tego miejsca, w którym nagrywam eee, jak to pięknie jest wszystko wygłuszone eee, z jednej strony bluzą dresową a z eee, drugiej strony zupełnie niegustownym sweterkiem w którym rzadko się pojawiam więc tak, nadaję szafę. Czas się przyznać. Trzecie nasze spotkanie to jest yy, chyba najlepszy moment na podcastowy coming out. No ale tak jak już mówię, zdradziłem się na Instagramie. No. I nic nie jest łatwe. Jak już wspomniałem, podłoga skrzypi. Szafę trzeba było wygłuszyć. I trzeba było biegnąć po baterie. Bo oczywiście rejestrator był równie nieprzygotowany do tego, co tutaj się teraz wydarza. Jeszcze woda rozleje. Będzie już całkiem po ptakach. Witam was bardzo serdecznie. Ja na dzień dobry powinienem posypać głowę popiołem, bo ciężko mówić o regularności. A jednak ja chciałbym, żebyście mieli pewność, że jeśli już macie ochotę na to moje gadanie, to ono się pojawi, dajmy na to, no to, nie wiem, we wtorek o 18. I ręki sobie nie dam uciąć, że tak będzie, bo jak mawiał klasyk, już bym pewnie nie miał ręki, ale zakładam, że powoli do takiego stanu rzeczy yy, będę zmierzać. Na początek mam taki malutki suplement do naszego ostatniego podcastowego spotkania. Bo ja nieustannie tkwię w temacie tych wszechobecnych zapachów. W większości przypadków tych przyjemnych. I taki jeden przyjemny temat, który jest zupełnie poza mną, bo czasami, gdy wieczorami tutaj sobie spaceruję z pieskami, to w mojej okolicy, gdzieś tutaj na jednej z pobliskich ulic unosi się zapach. Właściwie jest to mieszanka zapachów, bo gdzieś tutaj w pobliżu jest piekarnia, bardziej może cukiernia i oni te wszystkie swoje wypieki uskuteczniają już późną nocą, czyli wtedy, kiedy u mnie dogasa dzień, i z psiakami wyruszamy na taki ostatni powolny obchód miasta i ja wędrując tutaj tymi nieskomplikowanymi labiryntami ulic niewielkiego miasta jestem przyjemnie atakowany tym zapachem on uderza w moje nozdrza, pobudzając zmysły i apety do tej nieludzkiej porze jest to zapach taki który próbuję sobie dookreślić taka wspomniana mieszanka i tu jest tak kilka nut palonego ciasta Taka maślana nuta, karmelowa nuta przyjaranego cukru i cynamon. I Czasem pachnie tak jak najzwyklejszy pieczony, suchy wafel, a czasem jakby ktoś zdrowo nagimnastykował się nad tematem. I ja ostatnio w ramach tego, że bez potrzeby nie wychodzę z domu i jak już wspominałem uskuteczniam mniejsze i większe wypieki z naciskiem na mniejsze jeśli chodzi o poziom wyszukania, a większe jeśli mielibyśmy mówić o ilościach. I o słodkich rzeczach to było ostatnio. O pieczywie kryzysowym, gdy nie ma drożdży, też było. Tylko kurczę, ja już mam teraz drożdże. To marzenie niezliczonych piewców żelaznego Zostań w domu znalazło się w moim posiadaniu i od tego czasu domowe własnoręcznie stworzone pieczywo pojawia się u nas regularnie. I ten zapach też może zdrowo namieszać. Szczególnie jak człowiek odkryje, że pieczywa nie ma i w sumie fajnie, gdyby było do porannego śniadania, Wtedy za wypieki zabiera się człowiego nieludzkiej porze. I tak to późną nocą rozmieszałem moje ostatnie ulubione ciasto na chleb, którego, uwaga, w internetach yy, opisali jako szybkie i dla leniwych. To ideał. Szukałem właściwie szybkiego, ale jak zobaczyłem ten drugi parametr, to byłem już kupiony. Wracamy do kuchni. Noc ciemna i głucha. Szast, prast... Ciasto, blaszki, piec, nagrzać, wrzucić wszystko. I nagle się okazuje, że te dodatkowe 75 minut jeszcze trzeba odczekać na wypiek, zanim człowiek pójdzie spać. A efektem wypieku będzie zapach. I weźcie teraz, idźcie spać, jak w całym mieszkaniu pachnie Wam ciepłym pieczywem. No ja usnąłem w końcu, ale śniło mi się później, że śpię w piekarni. Mam takie składane polowe łóżko, na zapleczu tej piekarni. Pył z mąki unosi się w powietrzu, rozświetlony blaskiem porannego słońca. Od ściany bije ciepło rozgrzanego pieca i ten cały zapach. No uwierzcie mi, spociłem się jak mysz. Odradzam wam. Temat jest dla twardzieli. Yy, zarówno nocne wypieki i spanie w piekarni. Chociaż tego drugiego nie praktykowałem. A to pierwsze to... Przyznam się szczerze, że może się wydarzyć jeszcze dzisiaj, choć już, już jest dość późna noc. Któż wie? Może znowu przyśni mi się, że śpię w piekarni. Minęły nam święta. I wiem, że sytuacja jest wyjątkowa, bo niektórzy, ci rozsądni, pewnie po raz pierwszy w życiu nie mogli się w tym czasie spotkać face to face ze swoimi bliskimi. Ja mam w ogóle takie wrażenie, jakby drugi raz z rzędu miało odwołane święta. I drugi raz mam takie uczucie, że spędziłem je naprawdę dobrze. Rok temu w Wielką Sobotę leżałem w szpitalu i zastanawiałem się, czy przy porannym obchodzie wypuszczą mnie do domu, czy utknę w miejscu na całe święta. I jak ja już wróciłem do domu, gdy mnie wypuścili, to nieważne były dla mnie te żurki, sałatki, mazurki. Kasza manna i galaretka z indykiem też były spoko, uwierzcie mi. I w tym roku miałem murowaną pewność bycia w domu i każdy z nas powinien mieć w tym mocny powód do radości. No bo z bliskimi spotkacie się jak wszystko co złe już minie i gdy wszyscy już będziemy mieć pewność, że nikomu swoją obecnością nie wyrządzimy krzywdy. A w ogóle to jak wam minęły święta? Bo ja założyłem, że grzecznie siedzieliście w domu. No, chyba, że mieliście właśnie zjazd rodzinny, albo urządziliście imprezę, jakiej nie widział świat, nie, sprosiliście wszystkich znajomych i w ogóle położyliście lagę na wszelkie e, zakazy. No i jeszcze najważniejsze muszę zapytać o ilość konsumpcji sernika na metr kwadratowy mieszkania i druga rzecz y, ważniejsza w sumie chyba od tego sernika, czy ilość majonezu wiarzynowej dała radę? Czekam na wasz raport poświąteczny, piszemy na niewyspany.pl albo na Facebooku Niewyspany Podcast. Tam czekam na wszelaki feedback po naszym kolejnym spotkaniu. Ale ja dzisiaj miałem mówić o ludziach radia. Zabierałem się do tego tematu dość długo i cały czas miałem wrażenie, że nie mogę go potraktować po łebkach, ale pewnie tak będzie. Właściwie będę mówić o mojej miłości do radia. O tym, jak to dojrzewa gdzieś w człowieku, towarzyszy i trwa nieustannie. I o ludziach, którzy powodują, że to radio było, jest i będzie. Nawet jeśli już nie ma swojego miejsca. Mawia się, że radio to teatr wyobraźni. I to chyba wokół tych słów krąży cała historia tego mojego niezmiennego zauroczenia, uczucia, a w końcu miłości pielęgnowanej, podsycanej, bo mam wrażenie, że radio po wielu latach to już po prostu hasło opisujące coś więcej. Bardziej pewne zjawiska i formy niż instytucję jako taką. Bo jest radio jako urządzenie. Jest radio jako miejsce, radio jako instytucja, radio jako ludzie, radio jako muzyka, dźwięki, audycje, nagrania, a później do tych nagrań, dźwięków i ludzi zjawisko, które docelowo nie musi już być do miejsca czy instytucji przywiązane. Mówiąc w skrócie, nie potrzebujemy radia w pierwotnym jego wyobrażeniu, by odbierać pełnię tych doznań, z którymi zawsze nam się to radio kojarzyło. Z rzeczywistym przekazem tu i teraz. Łączeniem ludzi nadających z ludźmi odbierającymi za pomocą całego tego magicznego sprzętu. Studia, realizatorów, konsoli, mikrofonów. Bez znaczenia, czy znajduje się w domu, pracy, w samochodzie, czy w plenerze. Kilka dni temu próbowałem przeczesać zasoby internetu, poszukując zdjęć starych radioodbiorników i dopasować obraz do wspomnienia. Stary kwadratowy radioodbiornik stojący w kuchni na lodówce. Podłączony kablem sieciowym, ale miał też ten radioodbiornik miejsce na ogromne baterie, dzięki czemu potencjalnie można było zabrać go ze sobą poza dom. Do tego celu służył też pasek. My, my nigdy w ten sposób nie używaliśmy tego radia, ale pamiętam te detale do dziś. I pamiętam coś wyjątkowo mocno. Mam wrażenie, że ktoś z odpowiednią metryką ma dokładnie takie same wspomnienia. Z radia rozbrzmiewają dźwięki sygnalizujące pełną godzinę. Po tym speaker wypowiada, dajmy na to tekst Jest ósma. Tu pierwszy program Polskiego Radia. A po niej z głośników płynie Polka klarnetowa. A w tle speakerzy w różnych językach wypowiadają słowa tu Polskie Radio, słuchacie audycji Lato z Radiem. I z tym wspomnieniem mam, tak jak z tymi zapachami, o których wspomniałem ostatnio. To jest coś tak mocnego, że mam ciarki, jak teraz o tym opowiadam. I mam ciarki za każdym razem, gdy sobie o tym przypomnę. Bo to wakacyjne wejście radiowe mam zakotwiczone jako takie domowe wspomnienie ale też jako wspomnienie z wakacyjnych wizyt u babci. W kuchni stało piękne radio. Jeden głośnik w drewnianej obudowie z klawiszami w kolorze kości słoniowej i wskaźnik, który poruszany pokrętłami przemieszczał się pomiędzy nazwami Warszawa, Paryż, Moskwa, Luksemburg. Dzisiaj to wszystko jest tak mgliste, że ten radioodbiornik mógł być jedynie piękną dekoracją pomieszczenia, a Cała magia radia odbywała się z kuchennego, małego, czarnego radia na baterię z długą, rozsuwaną anteną. Bo takie też właśnie pamiętam w domu babci. Tych radiodbiorników właściwie było sporo. Jedne z duszą, inne tak paździerzowe, że głowa boli, jak sobie przypomnę, na przykład yy, kupioną za pieniądze z komunii górę plastiku, która udawała coś na kształtu dwukasetowej wieży z takimi odpinanymi głośnikami, i te głośniki były napędzane paletą kolorowych światełek. Tylko tak naprawdę to dla radia jako instytucji, dla nośnika słowa, muzyki, kompletnie nie miało znaczenia, czy ten radiodbiornik jest plastikowy, paździerzowy, beznadziejny, brzydki, ładny. Jeżeli grał, to już było super. A znaczenie miało, na przykład to, że za pomocą tego sprzętu można było bez większego problemu nagrywać utwory prezentowane przez Marka Niedźwieckiego w liście przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. I później zdzierało się te kasety. Ja nagrałem sobie kiedyś Don't Answer Me formacji The Alan Parson Project i słuchałem tego utworu w kółko. I ile razy gdzieś przypadkiem nie zobaczę klipu do tego numeru, to od razu przed oczami stoi mi fragment meblościanki, z radiem stojącym na tyle blisko łóżka, żeby w każdej chwili można było wcisnąć guzik odpowiedzialny za nagrywanie. E, pamiętam e, zarejestrowane na, ta, na taśmie Whisky in e, Pamiętam też listy przebojów RMF-u. Ja sobie w ósmej klasie szkoły podstawowej w jesienne wieczory gasiłem światło. Siadałem w starym czerwonym fotelu i słuchałem codziennie dawki muzyki. I wyobraźcie sobie, jak w takich okolicznościach przyrody brzmiało na przykład Frozen Madonna. Żółte radio, czyli RMF, w latach 90. dla dzieciaka to była nowa jakość po latach słuchania polskiego radia i regionalnej rozgłośni z Rzeszowa, czyli Radia Rzeszów. To wszystko, co dzisiaj jest dla mnie tym niekoniecznie do, dobrym obliczem radia, wtedy wydawało mi się to fajne. Wydawało się to inne. Dynamiczny sposób prowadzenia, zestaw muzyczny, konkursy, gigantyczna trasa koncertowa pod nazwą Inwazja Mocy. Też było takie wydarzenie, które w okresie wakacyjnym śledziło się przed radioodbiornikiem. Perełką wśród moich wspomnień była też pełna absurdalnego humoru audycja JW-23, którą tworzył m.in. Marcin Wrona którego pewnie znacie, bo od kilkunastu lat jest korespondentem faktów w USA. I w podobnym czasie w Eterze pojawiło się też Radio Bieszczady, które poza warstwą muzyczną i regionalną przyciągało mnie taką nocną audycją, która nazywała się Klimatyzator. I powiem wam, że jak nic w internecie podobno nie ginie, tak na ten temat kompletnie nic nie mogę znaleźć w sieci. Jedyna szansa na to, że w domu rodzinnym na którejś z kaset jest yy, nagranie kilku takich audycji. A, tylko właściwie to ja się zastanawiam, gdzie ja bym tego mógł dzisiaj odsłuchać, bo <ślaski> kasety magnetofonowe to już naprawdę przeżytek dla dinozaurów. I ta audycja Klimatyzator to było naprawdę takie świeże, nowe, inspirujące. Yy, ja ciągle czuję, ciągle... Pamiętam, jak te rzeczy zasiane pod moją małoletnią kopułką pozytywnie pęczniały, przekładając się na własną kreatywność, która kiedyś jakoś tak chyba bardziej budowała w tej mojej głowie. Natomiast wspomniane Radio Rzeszów dało mi taką porządną edukację muzyczną, dzięki takim pozycjom jak klekotanie dinozaura czy liście dino... Radio Rzeszów też odpowiada za moją miłość do muzyki filmowej, bo tej nie brakowało, gdy w nocy kończyła się ramówka. Lista Dino Top leci jeszcze do, do dzisiaj, bo sprawdziłem to w internecie i naprawdę, jeżeli ktoś chciałby w sobotnie popołudnie zobaczyć, jak to wygląda, to ja serdecznie polecam. Jednak moim wieloletnim domem przestanią, miejscem rozmyślania, smutków, radości, miejscem fascynacji muzycznej i fascynacji osobowościami radiowymi był program trzeci Polskiego Radia, czyli Trójka. W pewnym momencie uświadomiłem sobie, że Trójka się stała tłem mojego życia. Ja się budziłem z nimi, ja z nimi podróżowałem, ja z nimi pracowałem, ja z nimi zasypiałem. I już teraz sam nie wiem, czy... Najpierw przyciągała mnie muzyka, a później kolejny, kolejny prezenter. Czy może to się działo na odwrót? A ludzie, ludzie tego radia, osobowości, ikony. Niektórzy dopiero przez te dwadzieścia kilka lat nimi w jakiś sposób się dla mnie stały. Na pewno dla mnie, ale znam też sporą grupę ludzi, którzy taką fascynację podzielali. Całkiem wygodnie było z takimi ludźmi mieszkać i wymieniać się spostrzeżeniami na ten temat i jednocześnie wsiąkać jeszcze bardziej w ten klimat. Przez lata niesamowity Piotr Kaczkowski, jego niedzielny minimaks. Piękny słowem i pełny muzyki. I takie nazwiska jak Marek Niedźwiecki, Piotr Baron, Piotr czy Piotr Stelmach przyprawiają mnie o plątaninę wspomnień z tej kategorii, o której opowiadałem podczas naszego ostatniego spotkania i dzisiaj, odrobinę wcześniej, że to taki nieokreślony czas i miejsce, nieokreślona sytuacja i to tak wyczuwamy gdzieś podskórnie, że to wszystko się jakoś wydarzało. Taka lawina chwil poskładanych gdzieś z pietyzmem, jak zbierane wycinki gazet z ważnymi informacjami i to wszystko za pomocą słów tych prezenterów i prezentowanej muzyki w jednej chwili zostaje uruchomione i przelatuje gdzieś w naszej głowie. Dźwięki muzyki, pięknie osnute o tej muzyce opowieści i emocje w tych chwilach zaszyte. Ktoś staje się twoim przewodnikiem po świecie muzyki i wielu z tych rzeczy nie rejestrujesz, ale one z tobą zostają potem na lata. Marek Niedźwiecki w Trójce od ponad 40 lat prowadzi listę przebojów. Audycję, która wychowała i wychowuje kolejne pokolenia słuchaczy. Chociaż z takim małym, smutnym epizodem. Ja pamiętam doskonale poranną audycję prowadzoną przez Piotra Barona pod koniec lipca 2007 roku i moment, w którym Marek Niedźwiecki ogłasza, że on musi odejść z radia. I ten moment, w którym... Łamie się głos Piotra Barona, taki niesamowity ładunek emocjonalny. Pomimo, że można było pana Marka przez ten czas nieobecności słuchać w Radiu Złote Przeboje, to jednak brakowało całej tej y, oprawy. I wielu, uwierzcie, wielu słuchaczy przeniosło się z nim do innej rozgłośni, ale pewnie też czuli jakiś niedosyt. Brakowało tego poczucia, że wszyscy jesteśmy w domu, no a potem nastąpił ten moment wielkiej radości, gdy do tego radia po trzech latach wrócił. I tą sytuację również pamiętam. Siedzę na starym tapczanie w ciasnym pokoju na szóstym piętrze w akademiku Laura, należącym do Uniwersytetu Rzeszowskiego, a trójka gra z radio budzika takiego starego, z rozbitą lampką. Antena była przywiązana takim drucikiem do firanki, żeby to wszystko świetnie odbierało. I chociaż ta wiadomość o powrocie była już ogłoszona wcześniej, to właśnie teraz na antenie trójki stawała się faktem. Słowa, które wypływały z radiobudzika, wypływały z wielu odbiorników w całym kraju, i pewnie cieszyły nie jednego słuchacza równie mocno jak mnie, a pewnie niektórych jeszcze bardziej. To uczucie, że wszystko wraca na miejsce, a pewien na chwilę zaburzony porządek rzeczy został właśnie przywrócony. Jak już wspominałem, przez lata ludzie i muzyka powodowali, że trójka stała się domem, miejscem, do którego się wraca, w którym czujesz się dobrze. Miejscem, w którym wiesz, czego możesz się spodziewać, a nawet jeśli jesteś zaskakiwany, to tylko pozytywnie. Kształtowała muzycznie, dostarczała nowego spektrum tej muzycznej wrażliwości, chociaż nie czuję i, i nie mam śmiałości tytułować się wielkim muzycznym znawcą, szczególnie w obliczu tych wszystkich muzycznych autorytetów to czuję do nich wielką wdzięczność, że w jakiś sposób chociaż jakąś krztetę tej muzycznej wrażliwości we mnie zaszczepili. Wspominany wcześniej Minimax Piotra Kaczkowskiego, Lista Przebojów czy Markomania prowadzona przez Marka Niedźwieckiego czy Kwadranse Jazzu Jana Ptaszyna Wróblewskiego Siesta Marcina Kedryńskiego Nocne Spotkania z Michałem Owczarkiem czy audycje. Wojciecha Mana. To są tak różnorodne osoby. To były tak różnorodne audycje, tak różne gatunki muzyczne. Ale no właśnie. Siła przyciągania tych ludzi do rzeczy, o których mówili. Wojciech Mann jest jednym z wielu na długiej liście ludzi trójki. Na liście osób, którzy z różną siłą nacisku opuszczali ten dom. Bardziej ich niż mój, ale kruszyli pewnie niejedną taką historię jak moją. I ta lista pewnie jest dłuższa i zdecydowanie nie wymienię wszystkich, ale przez ostatnie kilka lat było nam prowadzących różne audycje, było nam dziennikarzy, prezenterów, a nawet korespondentów zagranicznych. Nie ma m.in. Wojciecha Zimińskiego, Artura Andrusa, który prowadził świetne humorystyczne audycje. Nie ma Jurka Owsiaka, nie ma Jerzego Sosnowskiego, nie ma Marcina Zaborskiego, Damiana Kwieka, Michała Nogasia, Roberta Kanterajta, Wojciecha Szymańskiego, czy niestety świętej już pamięci od kilku dni Marka Lenerta. Niedawno odsunięta od audycji została Anna Gacek, a wraz z nią solidarnie z rozgłośni ponad 50 latach współpracy odszedł właśnie Wojciech Mann. Niejasna jest przyszłość audycji Marcina Kedryńskiego, który muzycznie prowadzał mnie, na początku wydawałoby się, w zupełnie nie moje rajony. I, I to właśnie było tą wspomnianą niesamowitością, siłą tych ludzi. Opowiadanie z wielką pasją o rzeczach, które były im bliskie i opowiadanie o nich w taki sposób, że budzili ciekawość słuchacza. Zapraszali go do siebie do swojego radiowego domu, który jednocześnie stawał się naszą bezpieczną przystanią. Pobudki, wieczory, poranne i popołudniowe zapraszamy do Trójki. Piątkowe popołudnia z Kubą Strzyczkowskim i ciepłe piątkowe grudniowe popołudnia, które poprzedzały święta Bożego Narodzenia. Taka coroczna tradycja w ramach akcji Dom Święta, podczas której to dziennikarze Trójki nagrywali świąteczną piosenkę Przyjaciele Karpia i w ogóle ta cała oprawa powodowała, że ja z wielką przyjemnością w tym ferworze świątecznych przygotowań miałem tych swoich radiowych towarzyszy na wyciągnięcie radioodbiornika i ten czas był taki miły i przyjemny I naprawdę nic wiele więcej nie trzeba było by to budowało ten klimat świąteczny Podwójnie. Muzycznie nie mogę pominąć trójkowego topu wszechczasów, bo od lat Nowy Rok witam książką i setkom utworów prezentowanych przez cały dzień. Utworów tak dobrze znanych, że są u mnie w tej dobrej kategorii zdartej płyty. I ja zdaję sobie sprawę, że ktoś może tego nie pojmować, że, że możecie tego nie zrozumieć i zastanawiać się wręcz po co słuchać co roku o tej samej porze, Praktycznie tych samych utworów, które jedynie gdzieś tam poprzesuwane są głosami radiosłuchaczy kilka pozycji w górę, czy kilka pozycji w dół. I zawsze to obstawianie, czy ten konkretny utwór będzie na pierwszym miejscu, czy na drugim, czy wymieni się cała czołówka tych utworów. A tam, po drugiej stronie, pojawia się drużyna radiowych tytanów, którzy przez cały dzień Prowadzą nas słowo po słowie przez tą z pozoru znaną drogę, a jednak co roku inną i równie przyciągającą. I ja wcześniej już wielokrotnie użyłem sformułowania, że trójka była moim domem, bo gdy na to wszystko zaczyna nakładać się polityka, gdy na to wszystko zaczęły nakładać się jakieś kadrowe naciski, to po tych wszystkich rozbiorach po tym powolnym kruszeniu przez lata tego budowanego klimatu, po tym usilnym eliminowaniu ludzi, którzy w, nie wiem, w odczuciu decydentów byli niewygodni. Z tego domu zostało niewiele. W naszym życiu jest wiele takich miejsc, takich instytucji, wiele wspomnień, wiele sytuacji, które tworzone są przez ludzi i bez nich po prostu przestają funkcjonować. Powroty są coraz rzadsze. Wracasz yy, dla tych nielicznych. W tym przypadku redaktorzy muzyczni są najbardziej odporni na politykę, ale mimo wszystko znikają kolejni, a pustka jest wypełniona produktem radiopodobnym. I to powoduje taki ogromny smutek. I ja wiem, że to brzmiało przed chwilą trochę, jakby tych ludzi już zupełnie nie było. Używałem czasu przeszłego. Oni są i świetnie sobie radzą, rozproszeni po różnych redakcjach. Znaleźli swoje miejsce w prasie, w telewizji, w innych rozgłośniach radiowych czy w internecie. Dają mniejszą czy większą radość tym, czym się teraz zajmują. Tylko to jest tak, jak rodzina, która rozjechała się po kraju, i nie za bardzo ma czas i miejsce, by się spotkać. Ty odwiedzasz ich regularnie, bo wiesz, że dalej dzielą się swoją pasją. Ale nie ma już tego miejsca. Nie ma tego miejsca, które zacząłeś nazywać domem. Kruszy się to tło, które było tłem twojego życia. Ja wiem, że jest wiele ważniejszych rzeczy w moim życiu. Nie chcę, żebyście odbierali Żebyście jakoś to źle odebrali Ale to był naprawdę ważny element Tego życia I Ja wiem, że dla kogoś może wydawać się to Rzeczą taką odległą i niezrozumiałą Życie jest zmienne Pewne rzeczy, pewne tematy Ludzie pojawiają się i znikają na naszej drodze Czasami w dość drastyczny sposób i my w różny sposób jesteśmy do tego przygotowani. Albo staramy się przygotować do tego. I ta historia to trochę historia o mojej sympatii do ludzi radia. Wszystkich. Nie tylko tych trójkowych. To w sumie taka też złożona i wielopłaszczyznowa historia. To też historia o tym, skąd się wzięło moje do tego radia tak wielkie zamiłowanie. Chociaż Moje radio bywało kulawe, niepełne, niezgrabne i pewnie znalazłbym tu kilka takich słów. To finalnie było spełnieniem marzenia, takiego właściwie niedoskonałego. Ja, ja nie miałem tego marzenia precyzyjnie określonego, ale było to spełnienie marzenia, które dało mi wiele radości. Na pewno oglądaliście serial Przystany Galaska. Jeśli tak, to pamiętacie postać Chrisa Stevensa, który prowadził dla tej niewielkiej społeczności przedstawionej w serialu taką audycję, która nazywała się Chris o poranku. Jakie te sceny radiowe były odświeżające. A Chris był takim dobrym duchem tego miejsca. Oni akurat się tam wszyscy znali. Ale z tym Chrisem i z tym byciem dobrym duchem to jest tak jak z niejednym radiowcem. Z jednej strony nieznany, a z drugiej strony bliski, bo on spędza z nami mnóstwo czasu i my spędzamy z nim mnóstwo czasu, jak to mówią po drugiej stronie mikrofonu. I jest jeszcze taki film z Christianem Slaterem sprzed dobrych 30 lat. U nas zatytułowany Więcej Czadu, a w oryginale i teraz uwaga, angielski z papą Pump up the volume. I w tym filmie Christian Slater wciela się w rolę Marka Huntera. Z pozoru jest to nieśmiały nastolatek, który wieczorami prowadzi piracką audycję radiową. Jest to audycja przede wszystkim dla lokalnych licealistów, ale w ramach tego, że jest to stacja piracka, a on nielegalnie korzysta z fal radiowych, to słucha go więcej osób. Mark na co dzień jest nieśmiały i skryty, a wieczorem po rozpoczęciu nadawania, zamienia się w pełnego energii prowadzącego. I ja widziałem ten film wiele razy. I jeśli ktoś z Was w jakiś sposób darzy uczuciem ten cały teatr wyobraźni, jaki daje nam radio, a, a filmu jeszcze nie widział, to ja mocno polecam. Bo to też na pewno jest taki element, który te marzenia podsycał. I powiem Wam, że Zbierałem się długo z tą moją pustką radiową. Na pewno miało być krócej. Miało być też o świątecznych klimatach filmowo-serialowych, ale do tego będzie czas jeszcze wrócić, bo będzie też to powód, żeby, żeby być tutaj przed mikrofonem raz jeszcze, byśmy mogli się spotkać ponownie. Wspomniałem dzisiaj, że radio to teatr wyobraźni i to moje nie radio, właściwie też. Taki most budowany między nadawcą a odbiorcą. I ewentualna więź, którą można w ten sposób zbudować. Nawet jeśli trochę jesteśmy jak ten Mark Hunter. Dzisiaj w gąbkę plu i nawijał dla Was na kilobajty papa a to było nie radio podcast niewyspany.pl. Spotkamy się ponownie niebawem. Do usłyszenia, cześć.